Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 31 marca minęła dziewiąta. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Beniamin Filip. Świadczenia rodzicielskie dla wszystkich, nie tylko dla tych pracujących. Zmianami w prawie zajmie się dziś rząd. Były lider sojuszu wzywa do powołania nowego ruchu politycznego. Grzegorz Napieralski zapewniał w Trójce, że taka formacja miałaby działać razem z seldem. W Waszyngtonie kolej natury amerykańsko-kubańskich rozmów i trudny temat prawa człowieka. Ale na początek pilna informacja. NIK zawiadomi prokuraturę o poważnych nieprawidłowościach w Krajowym Biurze Wyborczym. Chodzi o informatyczny system liczenia głosów, który zawiódł przy wyborach samorządowych. NIK badał, jak wydawano pieniądze na obsługę informatyczną wyborów. Tysiąc złotych miesięcznie w pierwszym roku życia dziecka dla tych rodziców, którzy teraz nie mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Mowa o studentach bezrobotnych zatrudnionych na umowę, o czy rolnikach, którzy opłacają składki krus. Takie zmiany zakłada projekt Autorstwa Resortu Pracy. Dziś zajmie się nim rząd. Szef resortu pracy minister Władysław Kośniak-Kamysz mówi, że proponowane zmiany są kolejną cegiełką w trwającym procesie wspierania polskich rodzin. To będzie specjalne świadczenie rodzicielskie dla tych, którzy dzisiaj nie mogą korzystać właśnie z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego, bo nie odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe, bo są studentami, wykonują umowę o dzieło, poszukują pracy, czy są ubezpieczeni w krusie, pracują jako rolnicy. Szacuje się, że proponowane zmiany będą kosztować budżet państwa około miliarda 200 milionów złotych minister pracy. Dodaje jednak, że ta inwestycja na pewno się zwróci. Naprawdę zwróci się w postaci, moim zdaniem, zwiększonej dzietności w perspektywie i też zadowolonych rodziców. Resort pracy planuje wprowadzenie zmian z początkiem przyszłego roku. Mieliby zostać nimi objęci również rodzice dzieci urodzonych w tym roku. Monika Gosławska, Polskie Radio. Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi powinien powstać nowoczesny ruch polityczny na lewicy, mówi Grzegorz Napieralski, był szef SLD, przekonywał w trójce, że to miałaby być szeroka, ciekawa alternatywa dla Platformy i PiS u Chodzi o to, żeby Lewica była reprezentowana w parlamencie. A ta nowa formacja, ten nowy ruch powinien działać razem z SLD o, czy oczywiście. obok SLD? Razem z ludźmi SLD, razem z SLD. Przecież to mówiłem od samego początku. Zdaniem Napieralskiego potrzebny jest nowy lewicowy program, który będzie odpowiadał na potrzeby ludzi. Program, w którym powinny się znaleźć nowoczesna edukacja, nowoczesna polityka społeczna i na nowo zdefiniowana ekonomia. Trzeba się nad tym zastanowić, dlaczego tak naprawdę nie trafiliśmy z tą ofertą do mieszkańców małych miasteczek, dużych miast czy, czy, czy, czy wsi w wyborach samorządowych, a wcześniej wyborach do Parlamentu Europejskiego. Po drugie, potrzeba poszerzyć tak naprawdę bazę liderów. No dzisiaj większość znanych twarzy, które są kojarzone z lewicą, są poza sojuszem lewicy demokratycznej. Były lider SLD powtarza, że nie chce być w partii, która knebluje usta, a to właśnie jego zdaniem zrobił sojusz wczorajszym wyrokiem. Przypomnijmy, sąd partyjny nie wyrzucił Napieralskiego, ale na trzy lata zakazał mu pełnienia funkcji kierowniczych w SLD. Napierolski, nie zgadza się z tą karą zapowiada, że będzie się odwoływał. Donald Tusk i Federica Mogherini z wizytą w Tunezji. Głównym tematem wizyty w tym kraju przewodniczącego Rady Europejskiej i szefowej unijnej dyplomacji będzie wsparcie dla Tunezji po ostatnim zamachu terrorystycznym. Spotkania z prezydentem, premierem oraz parlamentarzystami i dyskusja o wspólnych działaniach Unii Europejskiej i Tunezji. Wzmocnimy współpracę w walce z zagrożeniem terrorystycznym. Chodzi także o wsparcie dla Tunezji i obiecujących przemian demokratycznych. Powiedział Przedo dla Zatem do Tunezji przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Unia ma pomóc m.in. w odbudowie tunezyjskich służb bezpieczeństwa osłabionych podczas arabskiej wiosny. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini podkreślała, że to nie jedyna oferta wspólnoty. Konieczne jest wzmocnienie współpracy również w sprawach wewnętrznych, wymiaru sprawiedliwości społecznych oraz w kwestiach gospodarczych. Beata płomecka Polskie Radio, Bruksela. W Waszyngtonie dziś kolejna runda amerykańsko-kubańskich rozmów o normalizacji stosunków, tym razem temat trudny dla Hawany, prawa człowieka. Rozmowy mają na celu wypracowanie metodologii przyszłych negocjacji na temat praw człowieka na Kubie. Sam fakt ich podjęcia jest jednak znaczący, gdyż Amerykanie bardzo surowo oceniają stosowaną przez kubańskie władze politykę aresztowań i przetrzymywania w więzieniach dysydentów. Negocjacje Stanów Zjednoczonych z Kubą mają doprowadzić do normalizacji stosunków pomiędzy oboma krajami zapowiedzianej przez Baracka Obamę w połowie grudnia. Amerykański prezydent złagodził już embargo handlowe wobec Kuby i wprowadził ułatwienia w podróżowaniu do tego kraju. Biały Dom chce otworzyć ambasadę w Hawanie jeszcze przed zaplanowanym na 10-11 kwietnia szczytem państw amerykańskich w Panamie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Brukseli specjalny pokaz ID film obejrzy Komisja Europejska. Będzie też debata na temat drogi oskarowej ID oraz roli producenta obrazu zapowiada Ewa Haczyk ze stałego przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej. Niezwykle ważna funkcja dla filmu, dla promocji i dystrybucji tego filmu, ale także dla szukania finansowania, a często praca zaczyna się na poziomie scenariusza i tak było również ze scenariuszem Idy, ponieważ pani Ewa Puszczyńska zakochała się w tym scenariuszu już od samego początku i ona tak naprawdę przeszła całą drogę z Idą, od scenariusza do Los Angeles, do Oscara. Przypomnijmy, polsko-duński czarno-biały film w serii Pawła Pawlikowskiego zdobył kilkadziesiąt nagród na całym świecie, m.in. Złote Globy, Złote Lwy i Wyróżnienie Europejskiej Akademii Filmowej. To był serwis trójki. Sponsorem programu jest Premio Opony Autoservice. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. www.premio.pl Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. To nie był dobry dzień dla naszych tenisistów i Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz odpadli z prestiżowego i świetnie opłaconego turnieju w Miami, wczorajsza porażka będzie bolesna zwłaszcza dla Radwańskiej. Najlepsza polska tenisiska w dwóch ostatnich turniejach rozegranych w Stanach Zjednoczonych wypadła gorzej niż przed rokiem. Indian Wells 12 miesięcy temu osiągnęła finał. Teraz odpadła w trzeciej rundzie, w Miami przegrała w jednej ósmej finału, wcześniej był szczebel wyżej. Jeżeli Radwańska diametralnie nie poprawi się, to pierwszy raz od czterech lat wypadnie z czołowej dziesiątki w poniedziałkowym pojedynku z Hiszpanką Nawaro tylko w pierwszym secie górowała nad przeciwniczką. W drugim Polka przegrała do zera, w trzecim 4-6. Również w jednej ósmej finału porażkę poniósł Jerzy Janowicz. Nasz zawodnik w dwóch partiach uległ Belgowi Gofinowi. decydującym secie Janowicz kilka razy kłócił się sędzią, nazywając go nawet kłamcą. Dostał za to punkt karny. Arbiter zasygnalizował również Jerzykowi, że jak on ma dwoje oczu i żeby najpierw przemyślał sobie, co chce powiedzieć. Z Chicago, Jan Pachlowski. Pozostajemy za oceanem, bo coraz więcej wiadomo w lidze NBA. Choćby to, że koszykarze Washington Wizards awansowali do fazy playoff i to nie dlatego, że wygrali tej nocy. Wprost przeciwnie. Przegrali ostatnie spotkanie kilka dni temu z Houston Rockets, a tej nocy pomogli im zawodnicy Boston Celtics. Ograli Charlotte Hornets i to przesądziło o, o awansie Wizards. Awansować na pozycję lidera Premier League chcieliby piłkarze Manchester City. To może być jednak misja niemożliwa. Niesmacznie bogaci właściciele klubu Zetichat oczekują oczywiście lepszej gry i dlatego szykują się, żeby sypnąć świeżym groszem w najbliższym okienku transferowym. Podobno zagieli parol na środkowego pomocnika Realu Madryt Luke Modricia i skrzydłowego Wolfsburga Kevina de Brine. Czy skończy się na plotkach czy podpisanych kontraktach? czas pokaże. Czas pokaże też ilu biegaczy stanie na starcie trzeciego Orlen Warsaw Marathon. Warto się pośpieszyć z zapisami, bo do wystrzału startera zostały niecałe cztery tygodnie. Dla mniej wytrawnych biegaczy organizatorzy przygotowali dystans 10 km i niecałych pięciu w charytatywnym marszobiegu pod szyldem trójkowej akcji Biegam, bo lubię". W tej imprezie pakiet startowy jest bezpłatny, liczba uczestników z kolei ograniczona. Rejestracja na wszystkie z wymienionych biegów na portalu Orlen maraton.pl Sponsorem programu był Premio Opony Autoservice, ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce www.premio.pl Dziś będzie raczej pochmurno i deszczowo. Z zachodu na wschód przemieszczają się opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Po południu i wieczorem na zachodzie kraju możliwe burze. Wysoko w Karpatach spadnie do 8 cm śniegu. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, silny na zachodzie, po południu nawet do 100 km na godzinę, a w górach do 130 km na godzinę. Ciśnienie spada w południe w Warszawie, wyniesie 980 hPa. Wieczorem zacznie rosnąć. Najchłodniej w trójmieście i suwałkach, 5 stopni, 6 w łodzi Toruniu, Krakowie,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 Dzień dobry, paliwo z czwórki. Poproszę kartę payback. No i co on tam drukuje, jakiś tajemniczy? Zdradzę panu tajemnicę. Następnym razem wystarczy zatankować i pokazać wydrukowany kupon, aby zgarnąć do czterech razy więcej punktów payback. To niech mi jeszcze powie, co z nimi zrobić. Od razu wymienić je na nagrody w stylu fit. Tankuj i zapunktuj w stylu fit. Kupuj na BP. Mnóż punkty payback korzystając z kuponów i odbieraj nagrody. Pidon ręcznik lub torbę sportową. Promocja trwa do 5 maja lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się tobą.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 Święta pod parasolem czy w pełnym słońcu w wiosennej sukience czy w zimowym płaszczu jaka będzie pogoda na Wielkanoc? My już to wiemy. Wejdź na pogoda.interia.pl i sprawdź wielkanocną pogodę na swoim komputerze, smartfonie lub tablecie. Nie zapomnij, pogoda.interia.pl. Zapraszamy na 18 urodziny kasztoran. Kup dowolny produkt, zeskanuj paragon i wygraj. Czekają dwa Volkswageny Jetta oraz 110 500 innych nagród. Sprawdź urodziną.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 A do tego nawet 50 lat 0%.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 minut po dziewiątej. Do południa. Nawet do południa. Agnieszka, Jan i Katarzyna. Dzień dobry. Tylko dlaczego ja chcę sobie je obrzydzić? Dlaczego bezustannie staram się zohydzić? Pytam, pytam, pytam. Życie jest piękne, tylko dlaczego nie potrafię go docelić. Z uporem godnym lepszej sprawy wszystko zmienić. Pytam, pytam, pytam. Tylko dlaczego nie potrafię się nim cieszyć, jedynie bez ostatni w bramach łebka leczyć? Pytam, pytam, pytam. Wszystko jest piękne, tylko dlaczego nie chcę tego zauważyć. By je pokochać, nie potrafię się odważyć. Pytam, pytam, pytam. Kaziki kult na początek o tym, że la vita è bella, a teraz Lulu, syn Serża. Lulu Gainsbourg Lady Luck to nasza piosenka dnia. Mimo, że po angielsku to jakoś parysko mi ta piosenka zabrzmiała Lady Luck z płyty Lady Luck. To druga płyta artysty, który nazywa się Lulu Gainsbourg. <śmiech> Przepraszam i zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Zostańmy w rodzinie, patchworkowej oczywiście. Ludwajon oczywiście z putty Places, co łączy Lu i Lulu, a może raczej co ich dzieli, to już Państwo sobie sami dopowiedzą. A dzisiaj w do południa, chociaż właściwie ne, powinnam może powiedzieć, słuchają Państwo audycji Ante Meridiem. Może powinnam się przywitać słowem salve słuchaczu, albo chyba w liczbie mnogiej to byłoby salwete, bo będziemy rozmawiać o żywotności Języka martwego, a może właśnie nie martwego, to, to się pewnie wyjaśni po dziesiątej. Naszym gościem w do południa będzie Stanisław Takieli, popularyzator łaciny i autor książki Burdu Basta albo Skapceniały osioł, czyli łacina dla Snobów. Gdyby ktoś miał wątpliwości, czy martwy od wieków język może posłużyć do opisania rzeczywistości XXI stulecia, może zajrzeć na stronę Alcuinus, pisane przez C.net, ukośnik Efemeris przez P. Ha, link znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej. Po dziesiątej spotkamy się z talentem trójki 2011 w kategorii film. Reżyser Michał Marczak opowie o swoich najbliższych planach, ale będzie też w pewnym sensie wątek wielkanocny. Know, Lord, na razie brzmi tajemniczo, ale się wyjaśni, a jeszcze przed dziesiątą, no to będą sprawy mrożące krew w żyłach. U nas w domu była wczoraj moda na zdychanie patyczacków. Jednego dnia wszystkie pozdychały. Róze. Róza ich zabiła. Ukłuły się. W obliczu tych wydarzeń nie pozostaje mi nic innego, jak zaproponować pieśni.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 nie mają tam sieci, ja wielcy profeci, świekle, jakoś tak chcę. Do nieba dziękuję, nie trzeba co my źle, po środku mamy, to jest jako mamy, jako mamy, tu mamy w wiekle, jakoś tak chcę. Zira, ziwa, dwa i raz, zira, ziwa, dwa i raz. Tu po środku jest sam raz, na dole wśród smoły, nie staluchy i piertowy na górze Jezusy i ich lisosy, Tu jesteśmy wolni, tu nie mamy zwierzchnika, za to mamy kobiety. Kobiety są pycha raz i dwa, dwa i raz i raz, dwa, dwa i raz i raz dwa, dwa i, i, i, i raz, tu po środku jest sam. Raz. Tu mamy, jak u mamy, tu mami, tu mamy, tu tu jak Tu tu tu jak tu tu jak mamy. Tu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 Idąc tropem łacińskim, można by powiedzieć, że zespół Laocze wykonał właśnie utwór Hik. 71335, do południa Małpa polskie radiopl 22 i 7 trójek. Tymi drogami można się z nami skontaktować. I see a roof through the trees I see a message written in the east. The beneath my feet The garbage and concrete. Tops of buildings, I can see them too I'm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 Dzień dobry Dzień dobry. Informacyjnie tylko podam, że złoty się umacnia 4 złote 8 groszy, a za chwilę będzie pewnie 4,7 Najniższy kurs od czerwca ubiegłego roku Jest się z czego cieszyć A propos euro Prezydent Bronisław Komorowski Wczoraj w wywiadzie dla TVP Info Stwierdził, że nie wyklucza Referendum w sprawie przyjęcia euro Skomentujmy to od strony tej społeczno-ekonomicznej To jest dobry ruch, żeby Dać się wypowiedzieć w sprawie euro Czy raczej problemy z prawnikami Gdzieś na horyzoncie no na pewno jest to y, t, dobry ruch y, dla prezydenta, który jest osaczany właśnie i tworzona jest atmosfera, że y, jego wybór będzie oznaczał przyjęcie euro, co oczywiście nie jest równoznaczne, dlatego, że to euro wcale, wcale tak łatwo i szybko nie przyjmiemy już nawet gdybyśmy chcieli. Ale oczywiście y, wszyscy kandydaci y, y, budują swoją narrację. Ci kontrkandydaci Chodząc już od kampanii wyborczej, czysto ekonomicznie, jak na to patrzeć, czy, tam, czy, czy powinniśmy dawać się wypowiedzieć raz jeszcze w sprawie euro, że to jest na tyle ważne, że przekazujemy inną walutę gdzieś indziej? To, to jest tak, że my, myśmy przystępując do Unii Europejskiej zaakceptowali pewne reguły, w tym również to, że wejdziemy do strefy euro. I jedyne, co dostaliśmy, to dostaliśmy taki pewien okres zwłoki, pewnego przystosowania się i tak dalej, ale generalnie Myśmy zadeklarowali jako kraj, również w, w, w, tym, w głosowaniu nad, nad te, przy, wejściem do Unii, że, że, że, że bierzemy tą Unię z dobrodziejstwem inwentarza ra, razem, z, z, razem z Euro. Natomiast w tej chwili wracanie do tego w postaci takiego referendum będzie oczywiście znowu jakimś, jakimś takim populistycznym, Wiecem, gdzie będą kolejne jakieś mity tworzone. A, a tak na dobrą sprawę, myśmy tylko jedno w historii mieli referendum, które miało ważność taką decyzyjną. Wszystkie inne nie, nie osiągały tej, tego, tego wymaganego progu frekwencyjnego, więc nie miały wartości prawnej. Rosną ceny wycieczek, a wszystko przez zamach w Tunezji i wycofanie ofert podróży właśnie do tego kraju z, z folderów różnych biur podróży. Czy w związku z tym tur liczą sobie więcej za inne wycieczki? To jest powód tych, tych wzrostów cen, o których dzisiaj pisze Rzeczpospolita? Czy to jest tylko przejściowe zarabianie na strachu? To jest na pewno i zarabianie na strachu, i, ale turooperatorzy się generalnie już... Y, y, Przyzwyczajili, że w sezonie zawsze się zdarzy jakieś jakiś taki, takie wydarzenie, które spowoduje zamieszanie wśród klientów, w związku z czym oni są już na tyle przygotowani, że oni mają różne inne możliwości. One są najczęściej droższe niż te, które są wycofywane, i oni chętnie próbują klientów przesunąć do tych, na, te, na, te, na te droższe kierunki wyjazdowe, co przy tam kilku tysiącach wydatku, no to już każdy se przeliczy, nie chce marnować wakacji, no to tam dopłaci i oni to wykorzystują. Yy, także ja myślę, że, yy, że tutaj jest yy, jeszcze... Yy, ta sprawa Tunezji jest jeszcze chyba niezakończona, bo, bo co prawda w tej chwili mamy taką falę pewnych, pewnych rezygnacji, ale ja myślę, że ponieważ Polacy są generalnie w przypadku wypoczynku w krajach ciepłych zdecydowani na rozmaite sytuacje, więc i do Egiptu żeśmy jeździli wtedy, kiedy inne nacje rezygnowały, więc nie sądzę, żeby tu się jakieś duże ruchy w tej dziedzinie pojawiły. Rosną wydatki na reklamę. Dom mediowy Zenit OptiMedia wyliczył, że pójdą w górę w tym roku o 2,4%. I to dwa razy wolniej niż rośnie rynek reklamy na świecie. To dziwi zwłaszcza w kontekście tego ożywienia gospodarczego, o którym mówi się tyle w Polsce. O tym dzisiaj pisze dziennik Gazeta Prawna. Dlaczego tak wolno rosną wydatki na reklamę? Polscy przedsiębiorcy generalnie przyzwyczaili się do innych form pozyskiwania klientów niż poprzez reklamę i, i, i, i, i cięcia kosztów, optymalizowania walki generalnie ceną, więc w tym momencie reklama nie jest już taka dla nich. Oni mają, wielu z nich ma takie dosyć sceptyczne podejście do reklamy, więc ten rynek nasz reklamowy jest rzeczywiście słaby w stosunku do koniunktury gospodarczej i to jest problem generalnie właściwie no, dla mediów, szczególnie, bo, bo, bo one, one właściwie wiele mediów już właśnie takie ma straty w dziedzinie y, wpływów reklamowych, że, że to dla ich istnienia jest już za, zagrażające. Także ja myślę, że z tymi, y, z tymi reklamami to, y, to jest jednak ciągle jakaś taka dosyć niepewna, niepewne, nie, niepewne rokowania. I jeszcze te 2,5% to ja bym też nie, nie za bardzo wierzył, ponieważ te wpływy reklamowe są z dużymi rabatami, więc pewnie i tego się może nie uda uzyskać. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce szacuje, że tylko 0,8% rocznie będzie wynosiło tempo wzrostu sprzedaży piwa w najbliższych latach i to jest ciekawa hipoteza, że powód tego wolnego wzrostu to jest demografia, to znaczy starzające się społeczeństwo polskie pije mniej piwa. Czy, czy, czy pan się popiera taką argumentację? Czy po prostu przerzuciliśmy się jako trochę bogatsi na nieco bardziej ekskluzywne trunki niż piwo? Nie, nie przerzuciliśmy się na inne, inne e, bardziej ekskluzywne trunki, dlatego, że, że rynek piw w ostatnich latach no, eksplodował. Można powiedzieć, myśmy dogonili takie najbardziej piwne kraje. Mam wrażenie, że nastąpiło nasycenie tego rynku. Myśmy, my nie, nie, nie dojdziemy prawdopodobnie do poziomu, jaki mają Czesi, ale to jest właśnie kraj zbudowany na pewnej kulturze piwnej. U nas tej kultury piwnej nie ma, chociaż producenci mocno nad tym pracują. Więc oczywiście demografia tutaj ma jakiś wpływ, ale z tą demografią to producenci też próbują jakąś taką prowadzić grę, ponieważ próbują teraz wprowadzać jakieś, no, zdobywać takie obszary, których wcześniej branża piwowarska nie, nie pomijała. Na przykład, na przykład kobiety są są w tej chwili mocno zachęcane do rozmaitych piw, takich łagodnych, lekkich, takie mieszanki, radlery i tak dalej. To, są, to, to, jest, to jest właściwie poza tym duża du y y y y Producenci zorientowali się, że Polacy zaczęli być wymagający, więc pojawiło się masa takich piw, których, które mają jakby świadczyć o tym, że ta, że ta paleta możliwości się poszerza. A także no, przy nasyconym rynku ta gra konkurencyjna jest coraz ciekawsza. Super moneta się szykuje. Mennica Polska z okazji, żeby upamiętnić dziesiątą rocznicę śmierci na Pawła II, wybije monetę o wadze dziesięciu kilogramów. 10 będzie tylko takich sztuk monet, i to będzie największa na świecie moneta z wizerunkiem papieża. Trudno będzie ją trochę odebrać. Taka 10-kilogramowa moneta to już trochę waży. No, ja chciałem, A wie pan, ile ma największa moneta na świecie? To jest kanadyjska moneta o nominale 1 miliona dolarów australijskich, ale to oczywiście jest ułamek jej wartości, ponieważ moneta waży tonę. Złota moneta, oczywiście. No, to, jest, to jest jakiś przykład, tak powiem, rywalizacji mennic, które, bo to oczywiście wykonanie nawet dziesięciokilowej monety jest dużym wyzwaniem, a już nie mówię o tonie. To jest również taki o, możliwość zrobienia sobie reklamy właśnie poprzez taki wiadomość, a jeśli jeszcze do, do, reko, do, do tabu, księgi rekordów Gineca to tym bardziej. W związku z czym, no, tyle, że moneta to już jest, powiedzmy, umownie nieprecyzyjne określenie. To jest bardziej jak, jak, jakaś płaskorzeźba, medalion, jakiś, jakiś no, no, rzeczywiście yy, coś, co... Ale kolekcjonerzy da monety takie... Yy, na pewno takie, chętnie się znajdą. Yy, na pewno. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak z Tygodnika Polityka komentował dla Państwa najważniejsze i najciekawsze wydarzenia gospodarcze. Jutro o 9.30 spotka się z Państwem Wiktor Legowicz, Paweł z do usłyszenia. I hope. I hope. Sponsorem programu są Targi Kielce Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada Polska 13-15 maja Zapraszamy do reklamy cza, cza, cza. Cza, cza. Ceny niskie hmm? Że tylko brać A?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 Ach, bolało mnie gardło Ciągle jeszcze kaszle, chrypie Nic nie pomaga Ja stosuję tabletki emskie do sania, Wyrób medyczny zawierający naturalnie działające sole Które łagodzą kaszel i chrypkę Oraz ułatwiają odkrztuszanie Tabletki emskie do sania? Można też kupić musujące ze skoncentrowanym składem Tabletki emskie z Wadowic Solennie obiecuję, że pomogą Żegnamy reklamy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 porozmawiali Peeche i Iggy Pop. Słuchają Państwa audycji do południa, która dzisiaj także funkcjonuje pod tytułem łacińskim, Ante Meridiem, a godzina wskazuje na to kwadrans do dziesiątej, że pora na piosenkę ze ścieżki dźwiękowej. W miniony weekend powrócił temat filmowej biografii Freddiego Mercury. Sasza Baron Cohen, czy ludzie związani z nim ogłosili, że wrócił do tego przedsięwzięcia, że będzie je reżyserował, współtworzył scenariusz i zagra główną rolę i nawet się ucieszyłam, ale bardzo szybko Brian May te informacje zdementował, bo Brian May mówi Saszy Baronowi Cohenowi jako Frediemu stanowcze nie. Ale to mnie zainspirowało, żeby sięgnąć po ścieżkę dźwiękową filmu, do którego muzykę napisał zespół Queen. Wybrałam taki utwór, który przy okazji przypomni nam właściwie cały film. Jak państwo słyszeli, Flash Gordon miał tylko 14 godzin, żeby uratować ziemię. I teraz mi się przypomniało, może, może się mylę, ale księżniczka Ora w filmie Flash Gordon, bo to oczywiście o ten film chodzi, miała pieska, który miał na imię Felini. Może mnie państwo poprawią. Prawdopodobnie tak było. Flash Gordon, film z 1980 roku, a muzyka do tego filmu napisał zespół Queen. Politycy w piaskownicy. Czyli, co wiedzą dzieci? Jak co wtorek, pyta Katarzyna Stoparczyk. Kto to jest? Posłanka. Aloszełka? Nie! Pani posłana się mówi. Nie? Tak, pani posłana? Nie. A gdzie posłana? No gdzie tam zechce? Na zakupy też. Najlepiej to, żeby kupowała w tym, w Biedronce, na Lidlu. Że, że jak potrzebuje y, kobieta coś jeść, posyła się ją na zakupy jak masło, chleb. Ale tu chodzi o sejmowe sprawy, a nie o domowe. My rozmawiamy o wiadomościach. O! o różnych złych sprawach. No na pewno. A kobiety się dobrze opiekują dzieckami i, i zwierzami. U nas w domu była wczoraj moda na zdychanie patytacków. Ze z jednego dnia wszystkie pozdychały. Róze. Róza ich zabiła. Ukłuły się. Że są tak delikatne. Mógł pani pokazać. A ile pani posłanek mamy w Polsce? Dziesięć. Nie wiadomo ile, bo jak poślą, to nie można policzyć. Główne są dwie. Magdalena i Ewa. A inne, a inne szare myszy. Są dwie główne, a nawet trzy. Nie. Yeah. Cztery. Pa, no, cztery, pań, cztery! A raczej pięć, bo jeszcze poseła, która miała pójść do sklepu. Nie poseła, raczej oseła. Nie, no bo to dziewczyna, nie chłopak, raczej poseł. Nie, poselica! A to fajnie jest być panią posłanką. Średnio tak, bo ciągle im poganiają, bo, em, bo bo, wiadomości zawsze muszą być na czas. A no tak, e, na przykład wiem, że e, Ewa musi pięknie wyglądać, jak kręcą. A jak ma wory na oczach, to co? Nie wiem. To trudno, chyba nic nie pomoże. A Ewa i Magdalena chodzą do kosmetyczki oderwać pryszcza, posmarować się i klepać na twarz. Ale co odrywać? Ola, a o czym gadałam? Pryszcze też się mogły oderwać. Fuj. Jakby poszły na manikir w czasie pracy, to, to by wyleciały z pracy w ogóle. I z hukiem. I mogą tylko w sobotę i w niedzielę się upiększać. I uprawiają fitness, żeby mieć muskuły, bo muskuły są potrzebne. Ej, proszę pani, ja byłam kiedyś w luksus w Chorwacji. Taras i tam basen, lezaki, zakuzji. Co się tam pojadą? Pojadą? Nie wiem. Dobra. Może, bo korniki szukają żony, a osełek szukają. Tyle piorunujących informacji, a mnie wciąż zastanawia ta zakłada patyczaczków. Ukuły się różą. Kto dał te róże? Kto ją przyniósł? Politycy w piaskownicy, czyli yy, dzieci wiedzą lepiej... Na czas około wyborczy politykę zostawimy w piaskownicy, a od przyszłego tygodnia dzieci właśnie znowu przestaną ukrywać, że po prostu wiedzą lepiej. Zaprasza oczywiście Katarzyna Stoparczyk, a dzieci wiedzą, le wie wie dzieci wiedzą lepiej także na Facebooku.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 Baba na psy, baba na psy, zwłaszcza na rudę.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 Chłopaszcza na rudę. Baba na psy, baba na psy Ten świat cały psu na budę Baba na psy na psy, zwłaszcza na rudę. Ballada małżeńska z wątkiem kynologicznym Artur Andrus ostatnio na drugim miejscu listy przebojów programu trzeciego. W zestawie do głosowania jest także formacja Bleachers. Nights that we traveled, we stole You let your clothes fall to the floor And lit a fire all the way to the moon now I'm running and I won't stop I don't wanna go, I think about it every day and night I can't let go And hey, I'm never the same It's a hundred miles an hour on a dirt road Why don't you come a little closer? Why don't you come a little closer? There's something I could take. You're such a rollercoaster. Something.